I tak oto zbliżyliśmy się w naszych rozważaniach do wieku XIX, na które przypadają aż trzy epoki literackie. Romantyzm, pozytywizm i młoda Polska. Spotkanie z literaturą XIX-wieczną rozpoczniemy od romantyzmu. Najpierw określmy czas trwania i wyjaśnijmy nazwę epik. Romantyzm w Europie i w Polsce przypada na pierwszą połowę XIX wieku. Nazwę, nadaną przez poetów niemieckich, możemy wywieźć od słowa łacińskiego romantikus znak znaczy niezwykły. Z epoką tą wiązał się zespół określonych ideałów, takich jak wolność, niepodległość, młodość. Romantyzm wyrażał także określone postawy wobec świata. Bunt przeciwko zastanej rzeczywistości, wiary w solidarność ludów. Podobnie w Polsce, jak i w innych krajach Europy, romantyzm objął wszystkie niemal dziedziny ludzkiego życia i twórczości. Przejawiał się w ideologii, w polityce, w sztuce, a nawet w modzie i obyczajach. Okres ten często nazywano epoką buntu. Jak można wyjaśnić to określenie? Romantyzm europejski wyrósł na fali ruchów rewolucyjnych i narodowo-wyzwolenczych, jakie ogarnęły Europę w pierwszej połowie XIX wieku. Przypomnijmy niektóre z nich. Rok 1824 przynosi powstanie Greków przeciwko Tkom. W rok później, a więc w roku 1825, wybucha powstanie dekabrystów w Rosji. W roku 1830 mają miejsce dwa ważne wydarzenia. Powstanie listopadowe w Polsce i rewolucja lipcowa we Francji. Na lata 30. przypada ruch czartystów w Anglii. W 1848 roku Całą Europą wstrząsa wiosna ludów, a w 1863 roku Polska przeżywa kolejny zryw powstańczy – Powstanie Styczniowe. Bunt polityczny wywołuje także protest przeciwko feudalnym przesądom i wszystkiemu, co hamuje ludzką indywidualność. Romantycy wyrażali niechęć właściwie wobec wszystkich zasad i reguł obowiązujących w sztuce. Na jakim podłożu filozoficznym wyrósł romantyzm? W epoce romantyzmu nastąpił odwrót od oświecenia racjonalizmu. Wszystkie systemy filozoficzne dzielimy na materialistyczne, uznające za pierwotną materię, i idealistyczne, wysuwające na pierwszy plan czynnik duchowy. Romantyzm wyrósł na gruncie idealizmu, propagowanego przez filozofów niemieckich. Duży wpływ na romantyków wywarł Wilhelm Hegel. Całą dialektykę, czyli dzieje ludzkości podpątkował pierwiastkom duchowym, które poprzedzają według niego świat materialny. Uznawał jedność myśli i bytu w poznawaniu świata. Stworzył teorię rozwoju ducha zmierzającego do uświadomienia sobie własnej wolności. Warto wspomnieć, że na wykłady Hegla w Ber uczęszczał Adam Mickiewicz. Inny myśliciel i filozof niemiecki Johann Fichte głosił pojęcie idealizmu subiektywnego. Udawniał, że wszystkie zjawiska zależą od ludzkiej aktywności intelektualnej i moralnej. Zapamiętajmy, że z filozofią romantyzmu łączą się dwa pojęcia – metafizyka i mistycyzm. Metafizyka to zespół poglądów o charakterze egzystencjalnym, dotyczących sensu ludzkiego bytu i istnienia. Z mistycyzmem poznaliśmy się już omawiając twórczość Mikołaja Sępa szarzyńskiego Termin ten oznacza także zespół poglądów filozoficznych o charakterze egzystencjalnym, rozpatrywanych na podłożu religijnym. Zapoznajmy się teraz z głównymi cechami literatury romantycznej. Ułatwi nam to zrozumienie wielu warów i zjawisk literackich. Po pierwsze, romantycy burzyli granice między rodzajami i gatunkami literackimi, odrzucili konwencje klasyzmu. W dramacie. Nawiązywali do Szekspira, rezygnując ze sztywnej reguły trzech jedności. Stworzyli nowe gatunki literackie jak dramat romantyczny, powieść wieść poetycką i poemat dygresyjny. Po drugie, stworzyli model romantycznego bohatera, wybitnej indywidualności zbuntowanej, skłóconej ze światem, zdolnej do wszelkich poświęceń, uczuć i namiętności. Stąd pochodzi pojęcie indywidualizmu romantycznego. Po trzecie, Romantycy stworzyli nową koncepcję poezji i poety. Poezja jest według nich wszechpotężną siłą, tajemniczym głosem wnętrza poety, wyrazem jego natchnienia i wyobraźni. Romantyczny poeta kreowany był na duchowego geniusza, zdolnego wywierać wpływ na ludzkie myśli i dusze. Po czwarte. Romantycy stworzyli pojęcie miłości romantycznej. Miłość ta to uczucie wielkie, tragiczne, idealizowane, często decydujące o losach i życiu bohatera. Co inspirowało romantyków do tak głębokich przeżyć i doznań. Inspiracją była nie tylko romantyczna miłość. Romantycy nawiązywali do kultury ludowej. W podaniach, legendach, pieśniach ludowych widzieli bogate źródło inspiracji twórczej. Przejęli ludową koncepcję świata opartą na wiedzy tajemnej, czyli na tzw. Tak prawdach żywych. Polegała ona na łączności człowieka ze światem ducha, z siłami nadprzyrodzonymi. Były to najważniejsze cechy literatury romantycznej. Zapamiętajmy jeszcze kilka istotnych zjawisk związanych z epoką. Romantycy łączyli realizm z fantastyką, tragizm z komizmem. Dbali o nastrojowość utworów, w których akcja toczyć się powinna w odludnych miejscach, często w opuszczonych koszowach i na cmentarzach, zaludnionych przez duchy, zjawy, Rusałki. Cechą utworów romantycznych będzie też niezwykła tajemniczość postaci, otoczenia, przyrody. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o kolejnych dwóch cechach. Orientalizmie i historyzmie romantycznym. Orientalizm polegał na fascynacji romantyków egzotyczną kulturą Bliskiego Wschodu. Historyzm romantyczny polegał na odwoływaniu się do przeszłości po to, aby wyjaśnić niektóre prawa kierujące rozwojem historii. Romantcy traktowali historię jako maskę służącą do wyrażania ponadczasowych prawd. Fascynowała ich niezbadana, pełna tajemniczości epoka średniowiecza. Do której nawiązywali najchętniej. Zaopatrzeni w ten swoisty przewodnik po literaturze romantycznej, przejdźmy do omówienia najciekawszych zjawisk literackich romantyzmu na zachodzie Europy. W jakim kraju najwcześniej pojawiły się tendencje romantyczne? Właściwy rozwój romantyzmu w Europie poprzedza okres burzy i naporu w Niemczech. Objął on schyłek XVIII wieku. Poeci okresu burzy i naporu jako pierwsi zaprotestowali przy klasycznym zasadom w literaturze. W dramacie nawiązali do szekspira. Jako pierwsi zainteresowali się kulturą ludową, zwrócili uwagę na potęgę i znaczenie ludzkich uczuć, zwłaszcza miłości. Najwybitniejszym poetą tego okresu stał się Jan Wolfgang Goethe. Zapoznajmy się z jego balladą Król Olszyn, znał także pod tytułem Król Elfów, aby zorientować się, na czym polegało nowe, romantyczne widzenie świata. Skąd wywodzi się ballada? Ballada jako gatunek literacki znana była już w średniowieczu. Jest to gatunek synkretyczny, to znaczy łączący elementy liryczne, epickie i dramatyczne. Ballada miała fabułę, najczęściej związaną z dziwnym, zagadkowym wydarzeniem. Powróćmy do tekstu Getego. Nocą, w niesamowitej scenerii, ojciec mnie na koniu, przytulając do piersi syna. Dziecko ciężko chore, będąc w gorączce, ma wizję baśniowego królestwa leśnych duchów, które przyzywają chłopca do siebie. Nie trudno uważać, że mamy w balladzie wyraźną konfrontację dwóch postaw, racjonalistycznej, reprezentowanej przez ojca i romantycznej, której wyrazicielem jest chłopiec. Z łatwością wyciągamy wniosek brzmiący jak deklaracja romantyków. Poza światem poznawalnym przy pomocy rozumu istnieje bogaty świat ludzkiej wyobraźni, uczuć i przeżyć. Jaki utwór Getego miał dla romantyzmu szczególne znaczenie? Wielki wpływ wywarła powieść Getego Cierpienia młodego wertera napisana w formie listów bohatera do przyjaciela Wilhelma, wyłania się z nich postać szlachetnego młodzieńca, przeżywającego wewnętrzne rozterki zagubionego w zagubionego świecie. Werter nie może zrealizować swoich ideałów. Przeżywa tragiczną, nieszczęśliwą miłość, znaje zawodu w życiu towarzyskim i w obcowaniu z naturą. Jego bunt przeciwko niesprawiedliwym prawom, przesądom, spotęgowany głębokimi przeżyciami osobistymi, prowadza go do samobójstwa. Dzięki utworowi Goethego powstało i utrwaliło się pojęcie werteryzmu, postawy wobec świata pełnej niepokojów, wewnętrznego rozdarcia duchowego i tragicznych przeżyć powodujących konflikt ze światem. Warto zapamiętać, że dziełem życia Goethego był poemat Faust, ukazujący dzieje średniowiecznego mędrca, który zaprzedał duszę diabłu, aby osiągnąć szczęście z bogactwo i miłość, ale szczęście dała mu dopiero praca dla innych. Oczywista staje się humanitarna wymowa dzieła, a motyw Fausta wielokrotnie powielano w literaturze, życe malarstwie, filmie. Poeci burzy i naporu, do których oprócz Goethego należeli także Fryderyk Schiller i Henryk Heine, utorowali drogę Romanowi. Jacy twórcy romantyczni wywarli szczególny wpływ na literaturę w Europie? Zatrzymajmy się w Anglii, gdzie tworzył Walter Scott. To właśnie on wprowadził do literatury romantycznej wierszowaną powieść poetycką. Pisał również znakomite powieści historyczne. Idolem romantyków okazał się jednak wybitny poeta angielski Jerzy Gordon Byron. Co wpłynęło na ogromną popularność tego poety? Byron, ekscentryczny buntownik, Miał odwagę krytykować angielską arystokrację, zrywając w ten sposób więzi z własną klasą. Opuścił Anglię i żył na emigracji, głównie we Włoszech. Poparł wojnę Greków przeciwko panu tureckiemu i w toku tych walk zmarł. Dla całej Europy stał się wzorem romantycznego buntownika, wiernego własnym przekonaniom. Byron wprowadził do literatury nowy gatunek, poemat dygresyjny. Pisał także dramaty, ale największy wpływ na romantyków wywarła jego pyść poetycka Giaur. Zapoznajmy się z treścią utworu. Tytuł Giaur oznacza w języku muzułmanów niewiernego. Tym słowem określeni zostają chrześcijanie. Bohaterem utworu jest tajemniczy, nieznany z imienia i nazwiska mężczyzna. Wiemy o nim tylko to, że pochodzi z Wenecji. Giaur zakochuje się ze wzajemnością w Leili brance króla tuckiego Hassana. Za próbę ucieczki z haremu i zdradę zgodnie z prawem muzułmańskim Leila zostaje utopiona. Giaur postanawia się zemścić, zabija Hanna, a następnie wstępuje do klasztoru. O swoim życiu opowiada w przedśmiertnej spowiedzi. Jak ocenilibyśmy postawę Giaur? Giaur jest niewątpliwie wybitną indywidualnością. Po śmierci Leili Traci jednak sens życia. Zamyka się w klasztorze, odbierając w ten sposób świat prawo do swojej osoby. Sam wymierza sobie sprawiedliwość, skazując się na izolację i udrękę. Jednakże nie żałuje swego czynu, co potwierdza w słowach Gdybym mógł odżyć, żyłbym tak, jak żyłem. Tłumacz Giaura, Adam Mickiewicz, wyjaśnia nam w przedmowie, że ludzie Byrona też mają sumienie. Jak wytłumaczymy postępowanie bohatera? Giaur demonstruje światu swój indywidualny bunt przeciwko prawom, które odbierają człowiekowi możliwość osiągnięcia szczęścia. Buntując się przeciwko niesprawiedliwości i zbrodni, sam ją popełnia, dokonując zemsty. W tej sprzeczności związanej z wyborem Giaura w jego decydowaniu o własnym losie tkwi istota tragizmu bohatera. Giaur to samotny indywidualista skłócony ze światem, który jest dla niego tylko źródłem cierpień i krzywd. Tajemniczy, skłonny do wielkich uczuć i namiętności. Egocentryczny, czyli zapatrzony w siebie, w swoje przeżycia, jest typowym bohaterem romantycznym. Po wydaniu Giaura przeł się powszechnie termin Byronizm. Oznaczał on określoną postawę wobec świata reprezentowaną przez Giaura, pełną buntu, protestu wobec zła, połączoną z osobistą ją i samotnością bohatera. Zatrzymajmy się teraz krótko przy romantyzmie francuskim. Najwybitniejszym jego przedstawicielem jest Victor Hugo, znany głównie z powieści Nędznicy i dzwonnik z Notre Dame. Wiktor Hugo wprowadził już do literatury dramat romantyczny. Reprezentantem romantyzmu francuskiego jest także René Chateaubriand. Na bazie jego powieści pod tytułem René ukuto termin reneizm. Podobnie jak dla Giaura. Dla René życie staje się nie do zniesienia. Zagubiony w świecie, rozpaczliwie poszukujący wartości, zbuntowany, nie może odnaleźć sensu istnienia. Podobnie byli bohaterowie zrodzeni przez romantyzm rosyjski. Ich bunt był spotęgowany świadomością życia pod despotycznymi rządy cara, które nie dawały inteligencji możliwości twórczego działania. Wszystkie cechy Wertera, Giaura i René Łączy w sobie Eugeniusz Oniegin, bohater poematu dygresyjnego Puszkina. Czy Pieczorin, przedstawiony przez Michała Lermontowa w powieści o wymownym tytule Bohater naszych czasów. Czym różni się romantyzm polski od romantyzmu zachodnioeuropejskiego? Romantyzm polski przejął tendencje artystyczne ukształtowane na zachodzie Europy. Różnice tkwiły w postawach i pojęciach ideowych. Polska literatura romantyczna powstała w warunkach politycznej niewoli, też podstawową cechą polskiego romantyzmu stał się patriotyzm, wyrażający się w tęsknocie do wolności, w różnych koncepcjach walki z wrogiem, w przywiązaniu do ojczyzny i narodowych tradycji, a także w postawie bohaterów. Jaki model bohatera ukształtowany został przez polski romantyzm? Polski bohater romantyczny jest podobnie jak znani bohaterowie europejscy wybitną indywidualnością. Żyjąc w zniewolonej ojczyźnie nie zamyka się jednak w kręgu osobistych spraw. Jest bohaterem tragicznym, a tragizm jego wiąże się z wyborem pomiędzy szczęściem osobistym a walką o wolność narodu i ojczyzny. Idea patriotyzmu zrodziła pojęcie romantycznego heroizmu. Kazywał on Całkowite poświęcenie dla spraw ojczyzny, wypełnienie patriotycznego obowiązku do samego końca, aż do heroicznej śmierci. Kolejną cechą, podkreślającą odrębność polskiego romantyzmu, było odmienne rozumienie roli poety-wieszcza. Poeta taki był kreowany na duchowego przywódcę narodu, a wieszcza rola jego poezji nakładała na nią wyraźne zobowiązania. Poezja miała rozbudzać uczucia patriotyczne, towarzyszyć narodowi w walce, i bronić przed wynarodowieniem. Zwróćmy jeszcze uwagę na pewne sprzeczności pojawiające się w polskim romantyzmie. Ok indywidualizmu pojawił się uniwersalizm, polegający na zespoleniu jednostki z naturą, ojczyzną, wszechświatem, z całym kosmosem. W polskim romantyzmie wyraźniej niż na zachodzie wystąpiła sprzeczność pomiędzy pragnieniem postępu i rewolucji, które miały zmienić świat i przynieść wolność, a przywiązaniem do starego porządku połączonym z lękiem przed gwałtownymi zmianami politycznymi. Wiemy, że romantyzm w Polsce, podobnie jak w Europie, rozwinął się w pierwszej połowie XIX wieku. Czy epokę polskiego romantyzmu można ująć w bliżej określone ramy czasowe? Początek romantyzmu w Polsce umownie przyjmuje się wydanie przez Adama Mickiewicza Ballad i romansów w 1822 roku. Schyłek zaś łączy się z powstaniem styczniowym, czyli rokiem 1863. Debiut Mickiewicza i związany z nim początek romantyzmu poprzeł okres ostrych polemik, który przeszedł do historii literatury jako spór klasyków z romantykami. Klasycyzmu bronił gorliwie wybitny astronom i matematyk Jan Śnia... w broszurze o pismach klasycznych i romantycznych. W sporze zabierali głos tacy znawcy literatury, jak Maurycy Mochnacki po stronie romantyków czy profesor literatury na Uniwersytecie Warszawskim Kazimierz Brodziński. Brodziński zajął stanowisko kompromisowe, proponując zaczerpnięcie z klasycyzmu i romantyzmu tych elementów, które oddawałyby narodowy charakter literatury. Pamiętajmy, że najgłośniej atakował utwory Mickiewicza poeta Kajetan Koźmian, częsty gość salonu literackiego generała Krasińskiego. Jak przedstawiają się początki twórczości Adama Mickiewicza? Prawdziwą szkołą życia dla poety stały się studia na Uniwersytecie w Wilnie. Wilnie przeżywające okres spóźnionego oświecenia uznawało konwencję klasycyzmu. Poeta pozostanie pod jej wpływem, pisząc poematy heroikomiczne czy pierwszy utwór poetycki Zima Miejska. Dwa wydarzenia z młodości poety zaciążyły jednak na jego twórczości – Działalność w Studenckim Stowarzyszeniu Filomatów i Filaretów oraz wielka romantyczna miłość do Maryli Wereszczakówny. Okres górnej i durnej młodości Mickiewicza zwany Wileńsko-Kowieńskim przypada na lata 1819 do 1824, kiedy poeta po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel w Kownie. Tam, pod wpływem europejskiego romantyzmu, zwłaszcza Brona, dokonał się w nim przełom artystyczny. Pierwsze symptomy tego przełomu zaobserwować można w Odzie do Młodości napisanej w 1820 roku. Oda, jako gatunek literacki, była typowa dla oświecenia. Była utworem wierszowanym o charakterze uroczysto-patetycznym, opiewającym wielkie idee, znakomitych ludzi, wielkie wydarzenia. Przeczytajmy więc tekst Mickiewicza. W utworze wyraźne są trzy motywy. Lotu nad ziemią, walki dwutów, i nowego świata, wyłaniającego się z zamętu ducha. Poeta wprowadza motyw lotu, co pozwala mu przejąć określoną perspektywę widzenia świata. Jednocześnie pojawia się motyw walki dwóch odmiennych światów. Świata starych i świata młodych. Świat starych obserwowany z góry jest martwy, zamieszkały przez ograniczonych egoistów, zamkniętych w kręgu własnych, małych spraw. Ludzie ci nie potrafią myśleć kategoriami ogółu. Prowadzą życie mało pozbawione sensu. Starzy to mali, samolubni ludzie. Każdy z nich chce sam dla siebie być sterem, żeglarzem, okrętem. Co proponują młodzi? Młodzi nie zgadzają się na taki świat. Egoizmowi starych przeciwstawiają przyjaźń, wzajemny szacunek i chęć wspólnego działania. W walce o lepszą przyszłość widzą szczęście własne i szczęście przyszłych pokoleń. Młodzi zdają sobie sprawę, że walka o nowy, lepszy świat wymagać będzie ofiar. Są zdecydowani, silni jednością i duchem. W końcowym fragmencie poeta przedstawia sytuację istniejącą na świecie. Wiele narodów pozostaje ze sobą w konflikcie. Wojny i niepokoje przesłaniają chęć budowy szczęśliwego, lepszego życia. Utwór zamyka wizja nowego świata, wyłaniającego się z zamentu walki. Co łączy Odę z nową epoką? Oda z charakterystycznym patosem i wpływami mitologii jest rzeczywiście związana z klasycyzmem. Z minioną epoką oświecenia łączy ją także wiara w możliwości twórcze człowieka. Odnajdziemy w niej również związek z radykalną poezją polityczną końca XVIII wieku, zwaną Jakobińską. Potwierdzają to słowa Gwałt niech się gwałtem odciska. Cech romantycznych wyróżnić natomiast możemy apoteozę czy pochwałę młodości. Romantyczny jest entuzjazm i siła uczuć zawarta w odzie, a także bunt przeciwko istniejącemu światu. Zwróćmy jednak uwagę na słowa. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Łam, czego rozum nie złamie. To przecież wyraźna rezygnacja z oświeceniowego racjonalizmu na rzecz założeń romantycznych. Nowatorskie było rewolucyjne przesłanie utworu. Rewolucyjność Ody polega na chęci walki o zmiany istniejącego świata i budowę nowej przyszłości. Na czym polegało patriotyczne oddziaływanie utworu? Oda przez wiele lat krążyła w odpisach. Drukiem wydana została na krótko przed wybuchem powstania listopadowego. W atmosferze powstańczego spisku odczytana została przez naród jako wezwanie do walki z wrogiem. Na murach powstańczej Warszawy umieszczono pochodzące z niej słowa Witaj, jutrzenko swobody. Zwróćmy uwagę, że w Odzie do młodości Mickiewicz użył wyrażeń pospolitych. Na przykład Wody trupie, obszar gnuśności. Takie wyrażenia nie mieściły się w poetyce klasycyzmu przywiązującej tak wielką uwagę do elegancji języka. W Odzie Wpływają one na obrazowość i ekspresję, którą potęgują także zdania wykrzyknikowe, rozkazujące oraz równoważniki zdań. Pamiętajmy, że Oda do młodości jest utworem wieloznacznym i pod wieloma względami do dziś aktualnym. Młodzi zawsze agną zmian, marzą o lepszym życiu, są krytyczni. W 1822 roku w Wilnie Mickiewicz wydał ballady i romanse, w których nawiązał do twórczości ludowej, wykorzystując pieśni, podania i legendy ludowe, a także zasady ludowej moralności. Zbiór otwierała ballada programowa Romantyczność. Warto zaznaczyć, że poprzedzało ją motto z Hamleta, Szekspira. Zdaje mi się, że widzę. Gdzie? Przed oczyma duszy mojej. W utworze skonfrontowano dwie postawy wobec świata. Racjonalistyczną i romantyczną postawę racjonalistyczną reprezentuje starzec odwołujący się do szkiełka i oka przyjmuje się, że pod postacią starca ukazał poeta uczonego Jana Śniadeckiego obrońcę oświeceniowego racjonalizmu i klasycyzmu postawę romantyczną przyjmuje wiejska dziewczyna Karusia, która widzi ducha zmarłego kochanka solidaryzuje się z nią lud wiejski i sam poeta Ballada zawierała wyraźną deklarację romantyczną, wyrażoną w słowach Czucie i wiara silniej mówią mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Hasłem nowej epoki są także słowa kończące ballady Miej serce i patrzaj w serce. Mickiewicz ukazał, że oprócz świata poznawalnego przy pomocy rozumu istnieje bogaty świat ludzkich przeżyć i doznań. Przyjrzyjmy się innym balladom z omawianego zbioru. Powszechnie znany jest utwór Lilie. Temat do tej ballady zaczerpnął Mickiewicz ze średniowiecznej pieśni A stała się nam nowina. Związanej z wyprawą Rysława Śmiałego na Ruś i zdradą polskich żon ukaranych potem surowo przez króla. Wspomina o tym wydarzeniu Gal Anonim w swojej kronice. Bohaterką ballady Lilie jest niewierna żona, do której powraca mąż z wyprawy kijowskiej. Żona zabija go. Nieustannie jednak Prześladuje ją duch męża. Pani szuka więc pomocy u pustelnika mieszkającego w lesie. Jest on symbolem ludowej mądrości. Uświadamia kobiecie starą prawdę, że nie ma zbrodni bez kary. Tymczasem przybywają z wojny dwaj bracia zamordowanego męża. Każdy z nich chce ożenić się z wdową. Za radą pustelnika pani poleca im wykonanie wianków i złożenie ich na ołtarzu. Ten z braci zostanie jej mężem, którego wianek jako pierwszy chwyci w rękę. Gdy bracia wszczeli spór o wianek wzięty przez panią z ołtarza, w kościele pojawia się duch zabitego męża. Świątynia zapada się i wszyscy giną pod jej gruzami. Poeta z dużym realizmologicznym nakreślił portret kobiety zbrodniarki. Pani, dręczona wyrzutami sumienia, szuka psychicznego wsparcia u pustelnika. Musi jednak ponieść karę za swoją zwodnię. Ballada Lilie jest udramatyzowana. Cechą nie tylko tej ballady jest nastrojowość. Ponadto niektóre jej elementy stylizowane są na ludową piosenkę. Na przykład Rośni kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko Jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko